W maszynach Dżonego Dira powyżej 200 koni w standardzie jest montowany system Izobas. Teraz system ten wkracza do ciągników mniejszych, o mniejszej mocy. Przede wszystkim na czym polega ten system, w jaki sposób on rolnikowi pomaga? System ISOBAS, czy właściwie sposób komunikacji, narzędzie, które znajduje się z tyłu z ciągnikiem. Za pomocą systemu ISOBAS mamy uniwersalną wtyczkę w maszynie który podłączamy do, do ciągnika w tylnej części i również w ciągniku wówczas możemy mieć monitor na którym oprócz parametrów pracy samego ciągnika czy to prędkości jazdy, obrotów silnika, obrotów wałka, odbioru mocy, możemy również sterować i monitorować to co dzieje się z narzędziem z tyłu, na przykład jeżeli pracujemy z prasą, możemy ustawiać różne podstawowe parametry pracy tej pracy załóżmy średnicę beli, stopień zgniotu jeżeli współpracujemy z opyskiwaczem typu IzoBAS, również możemy ten opyskiwaczem sterować z tego monitora. Zaletą... Czyli zarządzać z fotela kierowcy dokładnie, tak naprawdę. Dokładnie, czyli system IzoBAS to tak naprawdę standard, który umożliwia sterowanie z jednego monitora wszystkimi narzędziami, które również oczywiście pracują w tym standardzie. A czy to jest w jakiś sposób połączone, zaprzyjaźnione z GPS-em? Jak najbardziej może współpracować również z systemem GPS w momencie, kiedy ciąg będzie wyposażony w odbiornik sygnału GPS i będzie to maszyna, która będzie umożliwiała automatyczną jazdę. Jak najbardziej z tego monitora również możemy obsługiwać system GPS. Co więcej, biorąc pod uwagę na przykład pracę z opryskiwaczem, możemy sterować poprzez system GPS na przykład kontrolą sekcji w opryskiwaczu, czy gdzieś, gdzie pole na przykład kończy się klinem, możemy po kolei z automatu te sekcje wyłączyć. Czyli to na dobrą sprawę robi się już nie tyle rolnictwo precyzyjne, co prawie, że bezobsługowe. Jak najbardziej rolnictwo precyzyjne o tyle bezobsługowe, że możemy to wszystko sobie wcześniej zaprogramować i operator musi się tylko skupić na tym, żeby prowadzić odpowiednią maszynę i kontrolować, czy coś złego się z nią po nie dzieje, czy nie dochodzi do jakiejś awarii, czy nie mamy jakieś przeszkody dodatkowej na polu te elementy tylko kontroluje wtedy operator. No i mamy przede wszystkim oszczędności. Nie wydajemy zbyt dużo na paliwo, zbyt dużo na środki ochrony roślin czy materiał siebny. Proszę powiedzieć tak już troszeczkę futurystycznie, ile kroków dzieli nas od tego, żeby ciągnik rolniczy z urządzeniem lub maszyną, opryskiwaczem powiedzmy, był do tego stopnia zautomatyzowany, że sterowałby nim rolnik siedząc w cieplutkim domu, za komputerem. Czysto teoretycznie jest to już możliwe w tej chwili, czyli taka maszyna mogłaby wyjechać, być na polu sama, tylko i wyłącznie z uwagi na bezpieczeństwo i to, żeby tak naprawdę człowiek był przy tej maszynie, żeby był w stanie w każdej chwili ją zatrzymać, po to on tam jest. Natomiast cała praca mogłaby się w tej chwili już odbywać automatycznie.